Niezależna audycja internetowa z Brooklynu Podnośnik, zapraszamy, jesteśmy teraz na Brooklynie, koniec maja, siedzimy sobie w barze, siedzę z Agnieszką i, i z nią rozmawiam, Agnieszka już tutaj nie mieszka, Agnieszka już jest w Polsce ale dlaczego Agnieszka przyjechała do Nowego Jorku i kiedy, powie nam sama. Także Agnieszko, powiedz jak to było z Twoim przyjazdem, bo Ty z tego co wiem skończyłaś studia w Ekonomię we Wrocławiu, na dobrej uczelni i powiedz może na początek, jeśli pamiętasz, to będzie dziwne pytanie jaki był tytuł Twojej pracy magisterskiej, a potem powiedz dlaczego tutaj przyjechałaś. A więc tytuł mojej pracy magisterskiej to był dokładnie Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej na kształtowanie się bezpośrednich inwestycji w Polsce z przypadku na Dolnym Śląsku. Bardzo interesujące. A więc dlaczego przyjechałam? Dlatego przyjechałam, że po prostu stwierdziłam, że nie byłam zupełnie gotowa może na podjęcie takiej poważnej pracy. Może troszeczkę się rozleniewiłam, może troszeczkę wyluzowałam się podczas tych studiów. Wiadomo, życie akademickie, imprezki non stop, więc przerażało mnie. To po prostu mi to przerażało, że nagle muszę iść do pracy, obowiązki, wstawanie rano codziennie i, i, i to samo wałkowanie, nie wiem, siedzenie przed biurkiem, komputery i te sprawy. Więc stwierdziłam, że jednak to nie jest do końca to, co, co chciałam robić wówczas, czyli rok temu. Więc przyjechałam tutaj y, tuż po obronie, ponieważ obroniłam się w poniedziałek a w środę to już byłam. Także tylko zdążyłam poimprezować, po... zdążyłam, że tak powiem, szybko oblać o moją obronę i już byłam na drugi dzień w samolocie. Agnieszko, moje pytanie jest następujące. Początki zawsze są ciężkie. Jakie były twoje początki tutaj, pierwsze tygodnie w Ameryce? Jak to wspominasz? Jak, jak było? Czy było ciężko? No powiedz sama. No więc początki były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. W sumie liczyłam się z tym, że będzie, że będzie ciężko, dlatego że wcześniej też przyjeżdżałam do Stanów, do pracy jako studentka i wiem, że było ciężko i podejrzewam, że będzie ciężko, zwłaszcza, że przyjechałam tutaj z koleżanką i nie miałam się tutaj nikogo. Wcześniej byłam w Chicago, tam miałam rodzinę, więc wiadomo, miałam wsparcie. A w tej sytuacji, w jakiej byłam Rok temu nie miałam właściwie nikogo, także przyjechałyśmy tutaj z koleżanką. Więc tak, no przyjechałam tutaj, byłam tutaj w środę, więc w czwartek rano... Wiadomo, kupiłam gazetę, wszystkie ogłoszenia o pracę, jakie tylko znalazłam. Odzwoniłam wszystko, wszystko oczywiście. Nie potrzebowali nikogo, więc byłam załamana. Myślałam, że już po prostu będę musiała wrócić do Polski, dlatego że naprawdę nie mogłam znaleźć pracy. I naprawdę było no, ciężko, pierwsza moja praca. Pierwsza moja praca, ojejku, pracowałam przez dwa miesiące bez żadnego day off, za, ma masakrycznie, za masakryczne pieniądze. Po prostu, jak sobie teraz te czasy, to naprawdę dziwię się, że po podjęłam po prostu taką pracę. Za 5 dolarów, za godzinę, a 7 dni w tygodniu, no coś strasznego. I właściwie nie wiem, nie wiem, dlaczego, dlaczego byłam taka naiwna i... i, i... Powiedziałam, no przyjechałam po prostu tutaj i, i, i też nie wiedziałam, no byłam w takiej desperacji, po prostu wzięłam to co, wzięłam taką pracę, jaka, że tak powiem, mi wpadła do ręki. Więc pracowałam dwa miesiące mm, i, i po pewnym czasie, po dwóch miesiącach stwierdziłam, że tak dość, tak już być nie może, więc rzuciłam tę pracę i, i zmieniłam pracę. W tej chwili jeszcze pracuję dotychczas w restauracji. Jeśli chodzi o zarobki, jestem zadowolona, bo jestem w tej kelnerką i wiadomo, raz jest gorzej, raz jest lepiej, ale ogólnie rzecz biorąc, nie narzekam. Pracujesz w restauracji, gdzie, gdzie ja się poznałem, gdyż lubię tam zjeść schabowego. W każdym razie powiedz mi, jacy są klienci, jacy są, klienci, jacy są Polacy, co możesz powiedzieć na ten temat? No wiesz co właśnie jako kalnerka mam do czynienia z wieloma, z wieloma klientami. Są klienci gorsi, są klienci lepsi. Wiesz co jeśli chodzi, o, bo jeśli chodzi o polaków, ponieważ rozmawiam już tak powiem o, o, o polakach w tej chwili. Są naprawdę różni. Nieraz zdarzyło się tak, że po prostu Polacy są ogólnie, że tak powiem, przychodzą. Oni już na wstępie wie, wiedzą, co chcą, więc musisz się uśmiechać, bo jeśli się nie uśmiechniesz, to oni stwierdzają, że jest obsługa fatalna, że dlaczego się pani nie uśmiecha? Dlaczego pani przyniesie wstępie herbatki i tak dalej? No wiadomo, coś mi na twarzy przynoszę herbatkę, ok, co dalej, więc przynoszę resztę klienci są zazwyczaj niezadowoleni, bo nie smakuje im i tak dalej. Wszyscy klienci, nie wiem, Amerykanie, załóżmy, którzy przychodzą, są naprawdę zadowoleni. Chwalą restaurację, chwalą, chwalą obsługę, chwalą, chwalą szefa, chwalą wszystko, naprawdę wszystko, ponieważ restauracja jest znana w całym, na całym Greenpointie, na, Gr na Brooklynie są różni klienci, są bardzo zadowoleni, ale, ale Polacy zawsze, nie wiem, no, nie wiem, nie można im dogodzić. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to wiadomo, że tutaj w Polsce może w Stanach to wiadomo jak to jest, że po prostu kelnerka wynagrodzenie swoje ma z tego co klienci zostawią, tipy, prawda? Więc Polacy powiem szczerze, że naprawdę wymagania są ogromne, a że tak powiem, no wynagrodzenia dla kelnerek są nieraz, że tak powiem, nieraz klienci nic nie zostawią, a nieraz zostawią kilka centów. No zdarza, zdarza się, często się zdarza, że... że, że, że, że... Jakie takie teksty? No na przykład, że Byłam dzisiaj, przy, przyszedłem na piwo, załóżmy, chodzą na kawę, bo jestem twoim klientem, to musisz znowu na kawę. A ja przepraszam bardzo, ale ja nie mogę iść na kawę z panem, ponieważ to jest moja praca, ja, ja mam swoje życie prywatne, więc przepraszam bardzo, ale no z przykrością muszę odmówić. No to ty mówisz? No jak to musisz odmówić? Przecież jestem twoim klientem, już więcej nie przyszedłem na piwo. I słuchaj, no i to w kółko się powtarza. No albo na, załóżmy, no nie wiem, przychodzi klient, zamawia kota sabowego i, i, i piwo i kolejne piwo, kolejne piwo, kolejne piwo, siedzi i chce z rozmawiać i tak dalej, no ja nie jestem Panią do towarzystwa, wiesz o co chodzi. Jeśli klient sobie chce dobrze zjeść, chce sobie wypić, okej, okay, ale ja nie mam żadnego obowiązku, żeby już tak po prostu klientów, zwłaszcza, że, że są różne propozycje, są liściki, są numer telefonów i tak dalej, i tak dalej. Eee, no nieraz naprawdę mnie to szokuje, że, że do jakiego stopnia mogą się faceci posunąć. No przecież no, ja wykonuję swoją pracę. Oni powinny być, powinni być zadowoleni z mojej obsługi, ale obsługi jako kelnerka, nie obsługi jako pani towarzystwa, prawda? Agnieszko, jacy są Polacy w Nowym Jorku? Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc poznałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi, wspaniałych Polaków, ale wiesz co, z moich obserwacji, patrząc jako ogólnie Polaków, jako nasz naród, Stwierdzam, że jednak Polacy tutaj no okropnie, raz, że cwaniakują okropnie, że wydaje im się, że, że nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce zostawili, wiesz, takie wrażenie odnoszę. Odeszli, centralnie tak brzydko użyjąc, odeszli od Pugów, wiesz, soma z butów wychodziła w Polsce, to nagle wielki pan, urka burka, w podwórka. I, i, I wiesz, i cwaniakują, no świrują po prostu rzecz biorąc. Wiesz, o co chodzi? I, i ja w tym momencie... Nie to, że szkodam, po prostu mi jest szkoda, przykro mi, przykro mi, mi jest, nie wiem, patrzę na to z takim, z takim, z takim pożałowaniem, z taką litością, że Boże Święty, wiesz, że, że co oni sobie myślą sobie, jaka jest o nich opinia, co oni sobie myślą właściwie o sobie, że, że tutaj, nie wiem, dorobili się tych paru dolarów, że, wiesz, podjeżdżają, załóżmy, z piskiem opon i nie wiem, co oni chcą dowolnić sobie, co oni chcą dowolnić innym. Um, to jest, odkąd tutaj mieszkam, w mieszka mieszkam już w trzech mieszkaniach. Pierwsze moje mieszkanie to było mieszkanie. Nie można tego nazwać mieszkaniem, to był właściwie pokój. Oh, pokój, to była nora właściwie. Bez okna, ja i moja koleżanka, to był nasz, nasz pierwszy pokój tutaj. Spałyśmy na podłodze, miałyśmy dmuchane materac i to było nasze całe wyposażenie. Po prostu podłoga i dmuchany materac. Bez okna, lato sobie naprawdę strasznie, strasznie ciężko, dlatego że jest wilgoć, jest wysoka, niesamowicie wysoka temperatura, więc naprawdę to było okropne. Wracaliśmy, wracałyśmy po ciężkiej pracy do domu i, i, i nie było nawet czym oddychać. A następne mieszkanie, to było pierwsze mieszkanie właśnie u Polaków. Proszę? Na Agri Nie, na Ridgewood. Na Ridgewood przy Freshbond. Drugie mieszkanie to było, bo to parę ulic dalej, pokoik. Malusienki, malusieńki, że łóżko się zmieściło i, i tam biureczko malutkie. I, I jeśli chodzi o to mieszkanie, to po prostu właściciele byli naprawdę bez serca. Pamiętam, kazali nam się wyprowadzić. To było, to było, to było właśnie najprzy, najbardziej przykre doświadczenie, jakie mi tutaj spotkało. Kazali nam się wyprowadzić ostatniego dnia, grudnia, do innego mieszkania, a my znaleźliśmy nowe mieszkanie 5 stycznia. Więc poprosiliśmy, po prostu mieszkaliśmy tam u nich 5-4 miesiące, więc poprosiliśmy. Słuchajcie, jest taka sprawa, mieszkanie nawet 5 stycznia, czy nie możemy zostać u was, no 4 dni dalej, 4 dni więcej, zapłacimy wam. Oni powiedzieli, nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, nas to nie obchodzi, co robicie, macie się wyprowadzić do ostatniego dnia grudnia, tak jak była umowa i, i nas to zupełnie nie obchodzi. No i wiesz, akurat te y, pierwszy dzień stycznia, nie wiadomo, nowy rok, sylwester, no myśmy się po prostu, że tak powiem tuali przez te 5 dni do momentu, kiedy wprowadziliśmy się do, do naszego następnego mieszkania, więc dwa dni byliśmy u kolegi mojego chłopaka, później następny dzień w hotelu, następny, kolejny dzień znowu w hotelu i wiesz, z tymi bagażami, z tymi walizkami, z całym naszym dobytkiem po prostu włączyliśmy się po tym Manhattanie, z New Jersey do Manhattanu, na Manhattan i tak w kukło, po prostu było okropne. Właściwie cztery dni byliśmy bezdomni i, i wiesz, wiesz, co to znaczy, nawet mieć hotel na Manhattanie, ile to kosztuje, to jest po prostu... Najgorsze, co mogło mnie spotkać, co mogło nas spotkać. To było najgorsze moje doświadczenie. Cztery dni bez domu tutaj. Agnieszko, ja spotkałem się z opinią, że Polak Polakowi wilkiem, Polak Polaka w łyżce wody utopi. Czy mogłabyś się podpisać pod tą opinią, czy to jest po prostu nieprawda? Co powiesz na ten temat? No wiesz co, właśnie po tym właśnie, co powiedziałam wcześniej, jeśli chodzi o właśnie, yy, mając na uwadze tych moich właści yy, wcześniejszych właścicieli, którzy wynajmowali mieszkanie, tak, z tym się zupełnie zgodzę, z, byli zupełnie bez serca, ale wiesz co, no nie mogę powiedzieć, że wszyscy, że wszyscy są tacy, bo, bo to nie byłaby prawda, bo, bo wiesz, bo spotkałam tutaj mnóstwo, mnóstwo, yy, mnóstwo ludzi, którzy naprawdę są w porządku, którzy są Polakami, ale tak naprawdę ogólnie patrząc na ludzi, na, na Polaków tutaj uważam, że jednak... Często się to zdarza, że, że po prostu polak Polakowie podkłada po prostu no, no świnie pod nogę, wie, o co chodzi. No przykro mi to stwierdzać, no ale tak jest, no kurczę, no tak jest. No. Czy idąc ulicą w Nowym Jorku, jadąc metrem, autobusem, czy łatwo jest rozpoznać, kto jest Polakiem, a kto nie? Nie mam z tym żadnego problemu, powiem Ci szczerze. E, zupełnie, zupełnie, zupełnie, zupełnie jest bardzo prosto, łatwo rozpoznać Polaków. Polacy są, wiesz co, takie wrażenie, takie wrażenie sprawiają. E, smutni, zestresowani, zamyśleni, a e, po mężczyznach często widać, e, przepici e, i też to zmęczenie. No, przepici, no po prostu, nieraz się spotkamy w meczy, że załóżmy, wiesz, debata ostra na, całe, na, na całą parę. No, wiesz, no już nie będę tutaj, że tak powiem, rzucała mięsem, ale wiesz, wiesz, wiesz, wiesz jakie teksty tutaj chodzą, na, na rąbani faceci, teksty takie, że po prostu goła boli, no, nie wiem, ludzie patrzą na nich z, z, z, z nie wiem, z pomiłowaniem, z żałością i, i no wiesz, no ja się śmieję, no ale naprawdę często się zdarzy naprawdę, że, że, że Polacy gdzieś sobie przyśpią w metrze, przegapił przystanek, nagle się obudzą, o Boże Święty, 20 przystanków dalej powinienem wysiąść. No ale niestety, to no, tak, no nie wiem, czy praca, czy depresja jest może do tego, że piją? No nie wiem, no, wiesz, można się bawić, ale, ale, ale no, jakaś, jakaś granica powinna być chyba, co? Zresztą moi klienci, moi, moi klienci też często, wiesz, przychodzili, na piwko, na jedno piwko, następne piwko, trzecie piwko, czwarte piątkę, piąte, szóste to już w końcu po, po, po kolejnych piwach czy po prostu trzeba było wywozić wręcz z tej restauracji, no bo wiesz, no bo, no bo ostro było, no śmiesznie i dla mnie śmiesznie, ale tak patrząc ogólnie, rzecz, ogólnie na to, to no niezbyt mamy, że tak powiem, niezbyt fajnie to świadczą nas tutaj, prawda? Wiesz o co chodzi, no. Patrzą też, no inni, komentują to inni ludzie. Zresztą, wiesz co, spotykałam tutaj wiele, wiele Amerykaninów, którzy mówią, wiesz co, Polacy są naprawdę fani, są, przy, są przyjaźni, ale, ale, ale dużo piją, Polacy są alkoholikami. A ja mówię, nie będę mówiła, że nie, bo, no, bo, no bo tak jest, no bo tak jest zwłaszcza tutaj. Może ja to tak skomentuję. Czytałem kiedyś artykuł na temat ćwiczeń Amerykanów, żołnierzy amerykańskich to było na polskim poligonie, kiedy, to było w czasach, kiedy Polska wchodziła do NATO, czyli kilka lat temu. No nie wiem, czy to była prawda, czy to był żart, ale amerykański żołnierz wysyłał y, list do matki i, i, i pisał tak. Poniedziałek, piłem z Polakami. Wtorek, czuję się tak, jak miałbym umrzeć. Środa, znowu piłem z Polakami. Czwartek, żałuję, że nie umarłem we wtorek. To na, na temat y, picia alkoholu, no ale nic, Agnieszko. W każdym razie ty za 10 dni, dokładnie za 10 dni będziesz w Polsce. Byłaś tutaj rok czasu. Powiedz mi, jak wspominasz ten rok, bo to jest rok pełen doświadczeń. Twój chłopak to jest rodowity Amerykanin. Powiedz, gdzie go poznałaś i powiedz mi, dlaczego jedziecie do Polski, bo twój chłopak rodem z Arkansas, prawdziwy Amerykanin tutaj urodzony, jedzie do Polski. No powiedz jaka jest historia twojej znajomości i tego właśnie wyjazdu do Polski? No więc poznałam Adama dwa lata temu, dwa lata temu w Polsce. Adam przyjechał do Polski yy, do pracy. Śmieszna, śmieszne to się wydaje, że Amerykanin przyjeżdża do Polski do pracy, ale tak było. Uczył angielskiego przez, przez rok i yy, poznaliśmy się właśnie w moim mieście. Um, po kilku miesiącach rozstaliśmy się, ale po tym jak ja wróciłam do, Pol do Stanów, znaczy jak pojechałam do Stanów, to na nowo, że tak powiem, zeszliśmy się. I jesteśmy tak do tej pory i razem wracamy do Polski, mamy takie plany. Adam, Adam, postanawia, Adam postanawia wracać znowu do zawodu czyli do by, znowu postanawia być nauczycielem w Polsce. I wiesz co, i właśnie to z, wydaje się, że to jest śmieszne, bo, bo ludzie mnie pytają, ludzie mówią, Boże, jaka to są lubne, że ciągnij z sobą Amerykanina do Polski. Co to w ogóle, co, co on tam będzie robił? Ale taka prawda jest, że on, naprawdę on sam, słuchaj, no sam on chce, bo on po prostu poznał, mm, poznał y, życie w Nowym Jorku, bo on nie pochodzi z Nowego Jorku, on pochodzi z Arkansas. I ma porównanie, życie w Nowym Jorku, życie w Polsce. Właściwie w Polsce naprawdę miał lepsze pieniądze niż tutaj, zupełnie inna atmosfera, za każdy, każdy jego dzień jest tutaj naprawdę męczarnią, bo, bo w pracy, yy, wiadomo, wymagają nie wiadomo czego, no wiesz o co chodzi, no. pracuje na Manhattanie, więc po prostu on czuje się kolejnym, kolejnym krawatem. I naprawdę jestem zmęczony, prostu wcale mu się nie dziwię, bo zresztą jak patrzę na tych wszystkich ludzi, nawet w metrze, nawet na Manhattanie, którzy, nie wiem, ciągną złote walizki, laptopy w krawatach, pod krawatem, w koszuli, to po prostu samych, same im jest ich szkoda, prawda? Także po prostu wracam bardzo do Polski i, i, i cieszymy się, i ja się cieszę, i on się cieszy, dlatego że on w Polsce naprawdę miał, naprawdę był, miał super życie, że tak powiem, no, na pewno jest o wiele łatwiej Polakowi a, a, Amerykaninowi w Polsce, niż Polakowi w Stanach. Tego się nie da ukryć na pewno. I no i tak będziemy współkładać życie w Polsce. A co na to rodzina Adama? Rodzina Adama jest... Poznaliśmy się właściwie. Spędziliśmy um, Wigilię, spędziliśmy już narodzenie e, w Arkansas. E, w, w, wiesz, w mieście Adama poznałam rodzinę, poznałam babcię, ciatki, wujki i tak dalej. I wszyscy naprawdę są szczęśliwi, że Adam, że Adam wraca do Polski ze mną. Nie wiem, czy to ze względu na sympatię, że wiesz, że, że, że, Adam, że Adam, że ja jestem Polką, czy to, że to dla nich to jest egzotyczne, dla, dla, dla nich to jest egzotyka. To, i, I wiesz. Nie mam nic przeciwko temu. Są, że tak powiem, bardzo szczęśliwi, bo, bo Adam sam, Adam sam po prostu od serca mi mówił, że jak on był w w traktowany w Polsce, jakie miał relacje z Polakami, e, jakie były relacje w pracy, e, a jakie są po prostu relacje tutaj między ludźmi, między Amerykaninami, więc to jest niedowolne, naprawdę. Wydaje się że to jest dziwne, ale taka jest prawda. No. Słuchajcie niezależnej audycji internetowej z Brooklinu. Jesteśmy dokładnie na Brooklinie. Podnośnik, pijemy sobie piwko. W każdym razie Agnieszka jest osobą, powiem wam jak wygląda, ładna szatynka, zawsze uśmiechnięta, cygańskie kolczyki w uszach, biuz jest odpowiedni, uśmiechnięta. W każdym razie powiedz Agnieszko, czy tobie zdarzyło się na amerykańskiej ziemi miodem i mlekiem płynące. Czy zdarzyło Ci się tutaj zapłakać? Nie, nie mówię o krojeniu cebuli. Na szczęście nie kroję cebuli. Ale tak, wiesz co, zdarzyło mi się pokazać to nie jeden raz, nie dwa, ale naprawdę no, był taki czas, zwłaszcza początki, połakałam codziennie. Pokałam po prostu codziennie w poduszkę jak małe dziecko. Aż było mi po prostu wstyd przed moją rodziną w Polsce, bo mama mi w sumie ostrzegała. Dziecko, po co ty lecisz do tych Stanów? Skończyłaś studia, właściwie możesz znaleźć pracę tutaj. Ale ja się uparam. Po prostu się uparam. Mamo jeszcze nie jest czas na, na poważne życie, jeszcze sobie ułożysz w Polsce, wyluzuj się. Ale, ale wiesz co, naprawdę, w pewnym momencie żałowałam, wręcz żałowałam i przeklinałam ten dzień, kiedy tu przyjechałam. Było mi naprawdę na początku bardzo, bardzo ciężko. I wiesz co, nawet ten fakt, że często nawet pomijając fakt, że, że, że po prostu dostałam kopa o, od innych tutaj ludzi, że, że to, że tak powiem, że wpłynął na to, że, że byłam smutna, że byłam nieszczęśliwa i tak dalej depresję w pewnym momencie. Myślałam, że miałam... Ale chodzi też o to, że ty po prostu też tęsknisz za, za, za, za ludźmi, no. Tęsknisz za rodziną, tęsknisz za przyjaciółmi. Też myślisz, rozmawiasz z przyjaciółmi i mówisz, że oni mają pracę i, i jest fajnie właściwie, że to tam Anga robi, że, że, że kelnerką jesteś, a my tutaj naprawdę jest okej, okay, że przyjeżdżaj. I wiesz co, i, i nieraz było tak, że po prostu Boże Święty, co ja tutaj robię? Że na co mi ta Ameryka? W sumie taka prawda, jestem tutaj rok I wiesz co, nie przyjechałam tutaj, żeby, nie wiem, zarabiać nie wiadomo ile pieniędzy, żeby fortunę zbijać. Nie, to nie był mój cel, absolutnie. Ale wiesz, ale mimo wszystko jednak już teraz tak sobie um, z perspektywy czasu patrząc, prawda? No i są te rogi, no właśnie no wracam do Polski... No właściwie no z niczym, no. no, wiesz o co chodzi. Nie ma mowy o żadnych żadnym zbianiu pieniędzy, więc jeśli jeśli ktokolwiek chce tutaj przyjechać, żeby y, zarabiać pieniądze, żeby odkładać to, to jest to jest wbędzie, dlatego że życie jest tutaj niesamowicie drogie, są wydatki. Zresztą nowy Jork jest takim miejscem specyficznym, że nie da się to oszczędzać pieniędzy. Jest po prostu tyle pokus, jest tutaj tyle miejsc, jest tutaj tyle nawet nie wiem, no. Miejsce, żeby po prostu wydać pieniądze, wiesz, restauracje, sklepy, bary i tak dalej, więc... Zresztą, jakie są wyrachunki jakie są olbrzymie, no, za jeden pokój, za jeden pokój, naprawdę. Marny pokój, bez okna, 500 dolarów płacisz, więc... Więc naprawdę, no, nie wiem, dlaczego, że tak powiem, ludziom się wydaje, że każdy, kto jest w Ameryce, fortunę zbija, że przyjeżdża do Polski z tysiącami dolarów. Są w ludziach będzie naprawdę... To jest po prostu mit, wiesz, to jest mit. Ameryka jest wielkim innym mitem, i, i wiesz co, i tak było, ja pamiętam jako dziecko. Było tak. I wiesz co, jest tak, i tak będzie, wiesz? I po prostu tak będzie. Każdy, kto tutaj przyjedzie, się przekona na własnej skórze, co nie kopa od ludzi, co nie kopa od życia. Przekona się. Niech po prostu się przekona każdy. I. i, i... Bo, bo inaczej po prostu tego, wiesz, nie powiesz, nie powiesz tego inaczej ludziom, bo tu wiem, bo wiesz, wcześniej też byłam kilka razy w Stanach tutaj do pracy i się koleżanko wydawało, boże, pojechać do, do Ameryki, to pewnie tyle pieniędzy odłożyłaś, no ale słuchajcie, no przecież trzeba też zacząć żyć, to, to, to, to jest ciężko dużyć pieniądze, skoro są wydatki, skoro trzeba się samą utrzymać. I, I tak podsumowując, że tak powiem, naszą rozmowę, no wracam do Polski, jestem szczęśliwa, z jednej strony tak mi się może łezka kręci, kręci wokół, no bo naprawdę nowy rok jest naprawdę niesamowity, uwielbiam to miasto i będę na pewno za tęskniła, ale jeśli chodzi o takie ułożenie sobie życia, to na pewno nie tutaj, bo tutaj jednak jest ciężko, nie wiem, mieszkać w pokoju, dzielić mieszkanie z ludźmi i różnie bywa, bo teraz też dzielę mieszkanie z trzema innymi osobami i wiesz, są różne, różnego rodzaju nieporozumienia, że kogo na sprzątanie i tego tamtego, no nie, że rachunki trzeba się złożyć. Najlepiej no być po prostu no, niezależnym, wiadomo. Tutaj jednak, żeby mieć mieszkanie, to zapomnij o tym. Chyba, że jesteś naprawdę milionerem, to możesz to pozwolić na mieszkanie, ale powodzenia. Dokładnie, najlepiej być niezależnym. Słuchacie niezależnej audycji internetowej z Brooklynu, podnośnik... W każdym razie Agnieszka już tutaj nie mieszka, Agnieszka już jest w Polsce, bo mamy pewnie czerwiec. W każdym razie teraz jak słuchacie tych słów powiem tylko, może jeszcze oddam na koniec mikrofon Agnieszce, bo mamy końcówkę maja w tej chwili. W każdym razie Agnieszko może chcesz kogoś pozdrowić. No i zapraszamy do słuchania. Oczywiście chcę pozdrowić wszystkich, których poznałam tutaj w Stanach moich znajomych, moich przyjaciół, ludzi, z którymi pracowałam, chcę zrobić moją całą rodzinę w Polsce, ludzi, którzy mnie słuchają i, i słuchajcie ludzie, bądźcie sobą, nie liczcie na to, że, że spotka was, w, nie wiem, tutaj, nagle, nie wiem, raj na ziemi, bo, bo jesteście w błędzie. Polska jest dla Polaków, więc uważam, że jeśli chcecie żyć godnie, to zostańcie w Polsce, bo bo nikomu nie będzie, Polakowi nie będzie tak dobrze nigdzie, jak tylko w Polsce, bo różne, różne rzeczy się naprawdę mogą przydarzyć. No nie wiem, no nie chcę tutaj, że tak powiem, się znowu yy, rozpowiadać, bo ja dużo mówię z natury, jestem gadatliwa, więc koniec rozmowy. Dzięki Markowi za to, że dał mi ten mikrofon do ręki. <laughs> że pozwolił, że tak powiem, powiedzieć się, że pozwolił mi Wygadać się, wyżalić może Okej, okay, pozdrawiam wszystkich I Polaków w Polsce, w Stanach Gdziekolwiek jesteście Pozdro Pozdro Bez odbioru Do usłyszenia Nie umie włądzić gdzieś we mgle Z obłoków tu nie spadła nie W słowach nie zna się Borska miłość Zlecone prace musi brać Nocą koszule twoje prać Czepie stać Polska miłość! Potem jest cenna w środku dnia, na nim zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta. ulać zbyt gra czasem w towarzyski filtr czasem do wojska pisze lic. Śmierć się pokłóci Z pazurami do oczu się rzuci Czasem straci ostatnią nadzieję Fotografię twą podrze i sklei. Będzie włóczyć się po adwokatach Czyjeś wiersze